Na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie. Doktor Andrzej Kulisz, o zdrowiu. Na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie. Doktor Andrzej Kulisz Będziemy rozmawiać dzisiaj na temat Brodawczaka. Otrzymujemy dużą ilość zapytań i po naszym pierwszym nagraniu na temat autyzmu nagle okazało się, że bardzo wiele osób ma dodatkowe pytania na temat innych szczepionek i skutek jest taki, że w rezultacie otrzymujemy dużą ilość listów i dużą ilość telefonów tutaj w Stanach Zjednoczonych od osób, które są zainteresowane szczepieniem przeciwko brodawczakowi. Human, to się nazywa po angielsku Human Papilloma Virus, HPV i to jest dziedzina, która powoduje bardzo duże jakby powiedzieć zamieszanie. Otóż jest taka sytuacja, że wszystkie Cała literatura oficjalna, rządowa mówi, że szczepionki przeciwko brodawczakowi są bardzo efektywne. Ja pozwolę sobie wyjaśnić jedną rzecz. Jest ponad 150 typów wirusa, tego wirusa, który powoduje brodawczaka ludzkiego. Jest taka rzecz, że tylko dwa, wirus numer 16 i numer 11, powodują kłykciny, to są wirusy, które powodują płychciny. Natomiast wirus 16 i 18 to jest wirus, który, o którym się mówi, że powoduje raka szyjki macicy. To nie całkiem jest tak z tego powodu, że, nowe, że nowsze ustalenia, które są przez Center for Disease Control, Twierdzą, że prawdopodobnie wirus numer 52 jest głównym wirusem, który, który powoduje yy, raka macic, yy, szyjki macicy. Także dokładnie nie wiadomo. Jest to dużo za dużo za dużo zamieszanie i niewątpliwie ogromna ilość pieniędzy w to włożona ponieważ jest taka sytuacja, że y, zakłada się, że każda dziewczynka i każdy chłopiec w wieku od lat powiedzmy 11 do 15 czy 16 otrzyma kilka tych szczepionek. To są drogie szczepionki i to jest niesłychany biznes. Także ja wyjaśnię Państwu tutaj parę rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że normalnie... Y, brodawczak jest przekazywany drogami seksualnymi, albo przynajmniej dotykiem, przez dotyk skóry. Jest to ciekawy wirus, z wirusy, z tego powodu, że ten wirus żyje bardzo krótko. A Normalnie w ciągu pierwszego roku po zakażeniu około 70% przypadków się wyle, wylecza, 90% przypadków wylecza się w ciągu 2,5 do 3 lat. Po czterech latach w zasadzie nie, nie znam, nie mam takiego przypadku w literaturze, który mówił, że że jeszcze ten wirus jest. Także nawet jeżeli chodzi o wirusy numer 52, 16 czy 18, to są te wirusy, o których się mówi, że powodują raka szyjki macicy, to jest taka sytuacja, że, że w zasadzie one zanikają. Przypadków szyjki macicy jest stosunkowo niewiele, pomimo że media nagłaśniają to niesłychanie po to, żeby, nie wiem, żeby przestraszyć, ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli, nawet jeżeli jest to niewielka ilość osoba, która nagle zostanie z, y, a, zdiagnozowana z rakiem szyjki macicy, to jest to poważny problem, ja tego wcale nie umniejszam, co nie przeszkadza, że jest taka sytuacja, że proszę utrzymać to wszystko w, w pewnym dystansie. Natomiast ja powiem Państwu o szczepionkach, bo te szczepionki to jest właśnie główny element, z powodu którego my otrzymujemy telefony. Proszę Państwa, szczepionki przeciwko wirusowi HPV czy, czy brodawczaka, to są szczepionki, które są skonstruowane dokładnie w taki sam sposób, w jaki są skonstruowane szczepionki przeciwko grypie czy przeciwko innym wirusom. Po prostu pobiera się wirus, robi się z niego szczepionkę. Nieszczęście polega na tym, że wirus, który się pobiera, Zanim ten wirus zostanie zamieniony w szczepionkę, to, to wirus, który zakaża pacjenta mu, przechodzi mutację i w rezultacie jest taka sytuacja, że mamy szczepionkę na wirusa z mutacji 5 na przykład, a mu, wirus, który, który zakaża pacjenta jest wirusem mutacji 20 czy 25. Także mamy tych 20 mutacji między, między pierwszym a ostatnim wirusem, i w związku z tym to jest, jakby to powiedzieć, to jest klucz, który wchodzi w zamek, ale go nie jest w stanie przekręcić. On wygląda tak samo, ale nie jest w stanie tego przekręcić. Pomijając fakt, że ja powiedziałem Państwu, że jest 150. Rodzaju wirusa HPV. Skutek jest taki, że my usiłujemy, szczepionki zawierają cztery zawierają zazwyczaj, dwa do czterech. Także jakie są szanse, że to jest fakt, faktycznie ten wirus, który my potrzebujemy. Dodatkowo jest taka sytuacja, że wirus numer 53, 52 przepraszam, jest wirusem, o którym się w ogóle nie mówi. Jest taka sytuacja, że być może, że to jest główny wirus, który powoduje raka, ale o tym się w ogóle nie mówi. Także o czym my tu w ogóle rozmawiamy? Dlaczego w ogóle się szczepi na rzeczy, które, są nie, nie, które, które nie egzystują w ogóle? Także chciałem Państwu powiedzieć taką rzecz, że jeśli chodzi o szczepienia, to jak zacząłem mówić, że te szczepionki są bardzo podobne do szczepionek na inne wirusy. Skutek jest taki, że one zawierają m.in. skłolin, i inne adjuvants to są preparaty, to są substancje, które wzmacniają szczepionkę i powodują, że ta szczepionka może dłuższy czas być na półce. Wszystko jest dobre, z tym, że to niestety powoduje niesłychane problemy ze zdrowiem. I skutek jest taki, że na przykład na 21 tysięcy raportów do FDA w Stanach Zjednoczonych o powikłaniach poszczepiennych czy jak się mówi po polsku, niepożądanych odczynach poszczepiennych. A było 93 przypadki śmierci. Były 411 przypadków utraty zdrowia do obawy, że człowiek straci, straci życie. Było 8,5 tysiąca y, wizyt do pogotowia ratunkowego. Ponad 2 tysiące osób przeleżało w szpitalu przez dłuższy czas. Z tego y, Dodatkowo była taka sytuacja, że... 4 tysiące, ponad 4000 osób rozchorowało się w taki sposób, że nigdy z tej choroby nie wyszły, przynajmniej przez ten okres, kiedy, a, i, kiedy zbierano te statystyki. A w każdym razie na końcu jest taka sytuacja, że doszło do 252 poronień a, i 222 osoby zostały zainfekowane a, tym wirusem i skutek jest taki, że rozchorowały się i dwie, 29 osób zostało zakażonych i to rozwinęło się do pełnego raka. Także jest taka sytuacja, że o czym my tu mówimy? Mamy większe szanse na to, żeby mieć, żeby się rozchorować po szczepionce niż przed szczepionką. Do tego wszystkiego jest taka sytuacja, że szanse rozchorowania się do możliwości utraty życia są sześciokrotnie większe po szczepionce. I ilość wizyt do pogotowia ratunkowego jest sześć i razy większa. Pobyt w szpitalu jest sześciokrotnie bardziej możliwy. Także jest, jest taka sytuacja, że ja tutaj przeglądam się przez, przez notatki, ja tu mam oficjalne wydruki z, z, z FDA, jest taka rzecz, że w sumie możliwość utraty życia jest trzykrotnie większa niż od innych szczepionek. Także proszę Państwa, jest taka sytuacja, że proszę to utrzymać, w, w, proszę to mieć, że tak wyrażę, proszę myśleć o tym, jeżeli Państwo będziecie chcieli szczepić swoje dzieci. Nie ma powodu do tego, żeby szczepić dzieci. Nie ma powodu. Jest taka sytuacja, że jest to bardzo poważny problem. Jest to bardzo poważny problem nie w sensie, że dziecko się rozchoruje, tylko w sensie, jak wyleczyć dziecko ze skutków szczepionki. I tego państwu lekarze nie powiedzą. I jest taka sytuacja, że w Polsce teraz, kiedy pracownicy rządowi są odpowiedzialni za własne decyzje, to nagle to przybiera na inny inny kształt. <śmiech> I na przykład z tego powodu coraz mniej stacji epidemiologicznych a, a, wymaga od rodziców szczepienia, bo oni zdają sobie sprawę że jeżeli dziecko, jeżeli nastąpią, nastąpią powikłania poszczepienne, to rodzice będą skarżyć stację sanitarną epidemiologiczną. I to jest wszystko. My prowadzimy programy dla dzieci, czy, czy dla dzieci, czy dla osób, które, które zostały zaszczepione i które muszą się odtrucić. Trzeba to odkręcić, to wszystko. Także jeżeli Państwo macie pytania, proszę nam dać znać. Telefon, numer telefonu i... E... E-mail e, będzie na ekranie tutaj, czy jest już na ekranie w tej chwili. I jeżeli Państwo macie jakieś pytania, proszę się z nami kontaktować. I to było wszystko. Dziękuję bardzo. Doktor Andrzej W programie wykorzystano materiał dźwiękowy pochodzący z konta doktora Andrzeja Kulisza na YouTube. Wolno go rozpowszechniać pod warunkiem, że będzie wykorzystywany w pełnej postaci bez cięć.